Chyba pół miasta wsiadło w ten autobus, taki był tło. Za tobą posuwałem się, do przodu byłaś okro. Ktoś w łokieć brzebro mi pakował, ktoś mnie gryzł, znosiłem to bez słowa Bo nie czułem nic, istniałaś dla mnie, tylko ty Warszawskich ulic, placów stojak, co dnia ogarniał mrok Weszliśmy razem, barwny tłum przechodniów byłaś o Czekałaś na zielone światło, wszystko miało pójść tak łatwo Lecz doprawdy nie wiem, jak to stało się, doprawdy nie wiem, jak to stało się Przecieram oczy, patrzę, szukam, zniknęłaś gdzieś już marszałkowska światła swe zapada w krąg, halas, gwar Set kononów, rym, nalśni, centrala i mleczny bar I tak się dłuży każda chwila, wciąż mnie mija dziewczyn tyle I patrzę za każdą, myślą, że to ty, patrzę za każdą, myślą że to ty Jedno wiem odnaleźć, muszę cię jeszcze dziś Najpierw będzie długi spacer przez nowy świat Wiatło dajni Matysiaków, drupa lakarc. Dla ciebie na ulicy kupię najpiękniejszych kwiatów bukiet. Włosy będzie ci rozwiewał wiatr, warszawski wiatr, w noc lipcową, noc bezenną, nie jeden raz. Polskie tango, będziesz ze mną tańczy, w pas i nie będziemy się. spotkamy znów warszawskich ulic, placów, stojach co dnia ogarnie mrok wejdziemy razem w barwny tłum, przechodniów będziesz o krok więc powiedz mi jak cię odnaleźć bo zielone światło już się pali najpiękniejszy z miast Warszawa woła nas o!